Pod namiotem słowa. Julian Tuwim. Okulary. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach. I w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie Wszystko w szafach poprzewracał, maca szlafrok, palto maca Skandal, krzyczy, nie do wiary, ktoś mi ukradł okulary Pod kanapą? Na kanapie? Wszędzie szuka, parska, sapie, szpera w piecu I w kominie, w mysiej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już milicję zaczął wzywać 112. 112. Nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć. Znowu zerka znalazł. Są. Okazało się, że je ma na własnym nosie.